Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 kwietnia. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Sondaże dają zwycięstwo opozycji. Czekamy na oficjalne wyniki wyborów na Węgrzech. Teheran odpowiada Donaldowi Trumpowi. Przypomina, że ma pełną kontrolę nad cieśniną Ormus. Zaatakował ratowników w karetce. Mieszkaniec Bytomia usłyszał zarzuty. Trafił do aresztu. Węgrzy zdecydowali. Godzinę temu zakończyły się w tym kraju wybory parlamentarne. Pierwsze cząstkowe wyniki mogą być podane lada moment. Zgodnie z sondażami opublikowanymi po zamknięciu lokali wyborczych głosowanie wygrywa opozycyjna TISA, wyprzedzając partię Wiktora Orbana. Ugrupowanie Pitera Modiora może liczyć na 55% głosów, a rządzący od 16 lat Fidesz na 38%. Lider opozycji powiedział, że jest ostrożnym optymistą i prosi o cierpliwość. Na Węgrzech nie publikuje się wyników exit poll, a rezultat ostatnich badań przed wyborami. Frekwencja do godziny 18.30 wyniosła 77,8%, co oznacza, że głos oddało ponad 5 milionów 850 tysięcy wyborców. Robert Hojda z fundacji Akcja Demokracja mówi, że spodziewa się frekwencji 90% a sytuacja z Węgier przypomina mu wybory w Polsce z 2023 roku. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście tak wysoki wynik był osiągnięty na Węgrzech. Świadczą o tym doniesienia różnego rodzaju, jak przeglądając media społecznościowe, czy platformy, jak to społecznościowe. Widziałem dużo opublikowanych zdjęć jak wyglądają kolejki do lokali wyborczych. Naprawdę imponujące.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 Nawet trzy lata więzienia grożą mieszkańcowi Bytomia, który miał zaatakować i obrażać ratowników medycznych. Funkcjonariusze i pogotowie otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na poboczu drogi, jak się okazało był kompletnie pijany. a Zaatakował ratowników w karetce pogotowia, relacjonuje Paulina Gnietko z bytomskiej komendy.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 Ma służyć nie tylko ochronie płazów, ale i pokazać, że rozwój Wrocławia może iść w parze z realną troską o przyrodę. Mowa o kampanii z Okazuje się, że stolica Dolnego Śląska to prawdziwy raj dla żab, ropów i traszek. Badania potwierdziły ich obecność w aż 203 zbiornikach w mieście. Każdy z nas może pomóc płazom, które są najszybciej wymierającą grupą zwierząt, podkreśla dr Aleksandra Kolanek. To, co państwo możecie zrobić, to jest przede wszystkim zwracać uwagę na to, że coś źle się dzieje i zgłaszać, czy to do nas do towarzystwa, czy to na Wydział Nauk Biologicznych, czy to właśnie do Urzędu Miasta. Można też podejmować takie drobniejsze działania, jak na przykład rzadziej kosić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś działkę, czy swój ogródek przydomowy, tak? i zwracać uwagę na to, że po prostu ta drobna zwierzyna nie została szkodzona. Zwracać uwagę na to, czy co się dzieje na drogach, czy to w momencie, kiedy państwo jedziecie samochodem, czy nawet też rowerem, czy też pieszo. Żabom i troszką sporo zawdzięczamy. To właśnie one ratują nas w ciepły letni wieczór przed komarami i muszkami, bo owady są ich głównym posiłkiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Jutro pogodnie w większości regionów. Popadać może na krańcach północno-zachodnich. Będzie do 12 stopni na wschodzie, do 18 na południowym zachodzie.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 Wszystkie książki świata. Krzysztof Sagan, Adam Sobiewej i Michał Nogaś. W tym wydaniu czeka nas wizyta za oceanem. Hi, this is uh, Daniel Mason. I speaking to you from Massachusetts in the United States. And I want to say hello to Polish Radio 3. Hello, słów kilka o Danielu. Lekarz, psychiatra, dodam czynny. Biolog i pisarz. Wciąż mimo odniesionego sukcesu literackiego przyjmuje pacjentów jako rzeczony psychiatra. Rocznik 1976, kalifornijczyk zakochany w Nowej Anglii. Ma na swoim koncie w sumie sześć książek, powieści i opowiadania. W Polsce jak dotąd ukazały się trzy. Stroiciel, zimowy żołnierz i w północnym lesie. Powieść przełożona przez Macieja Studenckiego, Wydana jeszcze w ubiegłym roku. Bezpośredni powód naszego spotkania. Z Masonem umawiałem się długo. Jest niebywale zajęty. W końcu po kilku próbach udało się, bo też o tej książce naprawdę trzeba było porozmawiać. Książce, której nie da się streścić. Choć może spróbujmy. Nowa Anglia, Massachusetts. Piękny krajobraz. W wielkie lasy, a w środku gdzieś między ogromnymi drzewami stoi żółty dom, który przez ponad 300 lat, bo tyle mniej więcej trwa akcja powieści, zmienia właścicieli, mieszkańców przeznaczenie i wokół którego zmienia się wszystko. Tylko natura niezmiennie jest sobą i walczy o swoje. W północnym lesie zaczyna się od opowieści o dwójce zbiegów. Ona i on, zakochani, porzucają kolonię założoną przez Anglików na nowym, mało im znanym lądzie. A kończy się w czasach, no właśnie, raczej przyszłych. Ale czy na pewno? W zasadzie poza naturą nic nie jest tu na pewno. Bo czy możliwe by ktoś żył i nie żył jednocześnie? A tacy bohaterowie też się Masonowi przydarzyli. Mam wrażenie, że ta powieść, opublikowana oryginalnie przed trzema laty, to otwarcie nowego rozdziału w twojej twórczości. W Polsce być może nadal zbyt mało znanej. Ufam zresztą, że to się zmieni. Odważyłeś się przekroczyć wiele granic pisząc tę książkę. Planowałeś to? I, I love the question also because I always think about it and when it comes time for me to begin a new book, I'm trying to figure out like, is this gonna be the next one? Like, how do these ideas come about? And in the case of Northwoods, bardzo podoba mi się to pytanie, bo kiedy przychodzi czas rozpoczęcia prac nad nową książką, to ciągle o tym myślę i próbuję sobie wtedy wyobrazić, co będzie następne, skąd czerpać pomysły. W przypadku książki w północnym lesie dokładnie pamiętam jak to było, bo działo się to w czasie pandemii. Mieszkaliśmy w Kalifornii. Razem z rodziną wyjechaliśmy częściowo z powodu pandemii, ale także ze względu na wyjątkowo groźne pożary. Tamtego lata nie dało się nawet wyjść na zewnątrz. Spakowaliśmy rzeczy do samochodu i przejechaliśmy przez cały kraj, aby zatrzymać się u rodziny mieszkającej na wsi w Nowej Anglii. Wtedy wszystko odbywało się na Zoomie, a ja mogłem być sam i wędrować po lesie. W lasach Nowej Anglii można natknąć się na pozostałości wielu starych gospodarstw i tysięcy kamiennych murów. Zacząłem zastanawiać się, kto był tam przedtem. Było też pełno starych piwnic i maszyn. Zupełnie odmienny widok dla kogoś z zachodniego wybrzeża. Kalifornia, względnie młody stan, jest znacznie bardziej nowoczesna. Ma się tam zwyczaj burzenia starych budowli i budowania nowych, podczas gdy w Nowej Anglii można znaleźć wiele pozostałości przeszłości. Dla pisarza dostrzeżenie tego natychmiast jawiło się jako rodzaj opowieści podzielonej na rozdziały. Okresy w czasie, w których ludzie tu byli i prowadzili życie. Rodzili się, zakochiwali i umierali wśród miłości i przemocy. A potem na ich miejsce przychodzili nowi. Spacerując po lesie, zacząłem się zastanawiać nad napisaniem powieści w takim kontekście. Czytałem wtedy dużo science fiction, gatunku o wspaniałej właściwości przeskakiwania w czasie, bez odnoszenia się do tego, co wydarzyło się w poprzednich rozdziałach. Czytałem dwie książki, Fundację Isaaca Asimowa i Kroniki Marsjańskie Ray'a Bradbury'ego. W obu, gdy kończy się rozdział, następuje skok w przyszłość. W niektórych przypadkach o setki lat, przy czym autor pozostawia tylko kilka śladów wydarzeń, które miały miejsce wcześniej. Bardzo podobała mi się swoboda, z jaką ci autorzy to robili i zastanawiałem się, co by się stało, gdybym napisał książkę, w której to samo przydarza się ludzkim bohaterom. W pewnym one of the things that I was thinking about, and I think many people were thinking about, was what's the place of... Poniekąd jest to książka pandemiczna. Patrząc wstecz, nie jestem zaskoczony, że powstała z tego doświadczenia, ponieważ jedną z rzeczy, o których myślałem, pewnie tak samo jak inni, było to, jakie miejsce zajmują ludzie w tym krajobrazie na przestrzeni czasu. Jednym ze skutków pandemii było to, że poczuliśmy się bardzo mali i nagle dotarło do nas, że jesteśmy śmiertelni. Zaczęliśmy myśleć o śmierci. Kiedy myślę o pandemii, myślę też o pożarach. Mocno tkwią mi w pamięci, bo przeżycie ich w Kalifornii było bardzo traumatycznym doświadczeniem. Pożary prowadziły do niesamowitej zmiany krajobrazu. Wydało mi się to czymś zupełnie nowym, tak jak pandemia. Gdy pomyślimy o tym w szerszej perspektywie czasowej, to dzieje się to cały czas. Lasy płoną i pojawia się w ich miejsce coś innego. Choroby pojawiają się i wyniszczają całe populacje z pewnego rodzaju obojętnością. To słowo cały czas. Czas do mnie wracało. Obojętność przyrody wobec stworzeń żyjących pod jej wielkim parasolem, podobna do obojętności wirusa wobec nas. I to jest główny motyw książki. Ludzie próbują nadawać sens swojemu życiu, które jest bardzo krótkie wobec wielkiego porządku rzeczy. Akcja książki rozgrywa się na przestrzeni około 300 lat, co wydaje się bardzo długim okresem w porównaniu do życia człowieka, a jednocześnie niczym w skali historii ludzkości. Mogę sobie tylko wyobrazić, że spacerując po Polsce, widać domy i budynki, które są o wiele starsze niż te młode konstrukcje w Ameryce. W porównaniu do setek tysięcy lat, 300 lat to relatywnie krótki okres. Co zadziwiające, nigdy wcześniej nie myślałem w takich kategoriach. To pandemia skłoniła mnie do głębszego zastanowienia się nad tym. Ale tysięcy lat, But ones which, sort of amazingly, I hadn't really thought about. But the pandemic kind of pushed me to think more about it. I have mean, always felt, whether through travels in Europe, travels in Asia, that. Myślę, że zawsze czułem, czy to podczas podróży po Europie czy po Azji, że mieszkam w bardzo młodym kraju, a przede wszystkim w bardzo młodej części kraju, ponieważ Kalifornia została stanem w połowie XIX wieku. Praktycznie każdy element krajobrazu fizycznego i zabudowy w Kalifornii który widuję, jest w tej chwili młodszy ode mnie. Większość okolicy, w której mieszkam, została zbudowana od czasu, kiedy się przeprowadziłem. To zdumiewające. Mieszkać w miejscu, które jest tak nowe, nieustannie coś tworzy i ciągle się odnawia. Pisząc tę książkę, zdałem sobie sprawę, że amerykańscy czytelnicy uznają opisane w niej czasy za zamierzchłe. Mimo, że akcja rozpoczyna się 300 lat temu, to nie jest to początek osadnictwa ludzkiego w Ameryce. O wiele wcześniej tereny te zamieszkiwali rdzenni mieszkańcy. Wspominam o tym w książce. Podczas pisania ciągle zastanawiałem się, gdzie zacznie się ta historia. Gdybym umieścił akcję w Europie, to byłoby o wiele trudniej. Nie wiedziałbym, czy zacząć w VIII czy w X wieku. A gdybym się na to zdecydował, to na pewno byłoby to fascynujące. Ale pojawiłby się pewien problem świadomości, która moim zdaniem jest zupełnie inna. Człowiek żyjący w X wieku postrzegał świat w zupełnie inny sposób niż osoby żyjące obecnie. Do procesu pisania doszłyby dodatkowe ciekawe wyzwania. 300 lat, z praktycznego punktu widzenia, wydawało mi się wykonalne. Potrafiłem wczuć się w sytuację kogoś, kto żył 250 lat temu. Wiedziałem jednak, że będzie Potrzebna jakaś granica, poza którą nie mogę ufać sobie w kwestii umysłów innych ludzi. Jak to było być rdzennym Amerykaninem mieszkającym w Massachusetts 5000 tysięcy lat temu? Nie jestem pewien, czy dałbym radę to opisać w precyzyjny i estetyczny sposób. Więc jako początek wybrałem moment, w którym pojawia się pierwszy trwały fizyczny fundament, a konkretnie fundament domu, gdy osadnik kładzie kamień pod budowę. Gdybym próbował osadzić akcję książki w kontekście europejskim lub rdzennym, to byłoby to zupełnie inne wyzwanie. Wspomniałem już, że ta książka to zetknięcie z bohaterami, którzy wymykają się jednoznacznym ocenom. Po pierwsze, ze względu na podejmowane przez nich decyzje, ich myśli, ich niestereotypowe podejście do wielu spraw, ich sposób na trwanie w otaczającym świecie, ich podejście do natury, a po drugie zaś, ze względu na ich dziś yy, powiedzielibyśmy językiem około okołokorporacyjnym być może status, bo nie wiadomo, czy są żywi, czy nie, czy należą do świata realnego, czy wyimaginowanego. Wszystko jest tu płynne i jednocześnie zachwycające. W to And I thought, what would it be like to tell a story using trees, using animals entirely as my protagonists? And that lasted for just a short period of time. But it was there in the background. I mean, I wanted people there eventually. And people are now obviously central to the book. But I thought of it that... I have always loved outdoors and I can think of very sort of discreetly kind of stages in my love and of the natural world and how that's changed. When I grew up it was very much a place of entertainment like I would hike, I'd swim, you know my family was Którymś momencie myślałem, że będzie to opowieść wyłącznie o bohaterach, którzy nie są ludźmi. Zastanawiałem się, co by było, gdybym opisał tylko drzewa i zwierzęta. Miałem tę myśl przez bardzo krótki czas, ale była obecna w tle. Koniec końców pojawili się ludzie i teraz to oczywiście oni są głównymi postaciami w książce. Zawsze kochałem spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Potrafię przywołać różne etapy mojej miłości do świata przyrody i to, jak ona się zmieniała. Kiedy dorastałem, było to dla mnie przede wszystkim miejsce rozrywki. Chodziłem na wędrówki i pływałem. W Kalifornii, zwłaszcza kiedyś, gdy nie była tak zabudowana i zurbanizowana jak obecnie, dało się przebywać na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Niedaleko mojego domu był las, po którym wędrowałem lub jeździłem na rowerze z przyjaciółmi. Miałem bardzo bliskiego przyjaciela, botanika, z którym podróżowałem. To on zainteresował mnie szczegółową wiedzą o drzewach. Po studiach wpadła mi w ręce typowa książka do identyfikacji drzew. I choć była w moich zbiorach przez większość mojego życia, to z jakiegoś powodu dopiero wtedy po nią sięgnąłem i zacząłem uczyć się nazw. Sprawiało mi to ogromną przyjemność. Ten tajemniczy, piękny i ekscytujący świat nagle stał się dla mnie nieco bardziej znaczący. Wszystko miało swoje nazwy, zaczęły się ujawniać powiązania. Bywały okresy, kiedy uwielbiałem uczyć się nazw roślin. I Nigdy nie lubiłem czytać powieści podczas pisania. Kiedy pisałem Zimowego Żołnierza, moją trzecią powieść, to w przerwach czytałem przewodniki botaniczne. Sprawiało mi to ogromną frajdę. Podczas spacerów po lesie w trakcie pandemii uczyłem się nazw roślin z północnego wschodu, których w większości nie znałem. Natrafiłem na książkę o historii lasów Nowej Anglii i o tym, jak lasy zmieniają się z czasem. Jej angielski tytuł brzmi Reading the Forested Landscape. Raczej nie została przetłumaczona na polski, bo to bardzo niszowa pozycja na temat konkretnego regionu. To przewodnik po tym, jak patrzeć na las i interpretować ten widok nie tylko na podstawie tego, co widać, ale także dostrzegać zmiany, które w nim zaszły. Ta książka otworzyła mi oczy na ideę, że można wejść w taki krajobraz, zobaczyć grupę drzew i po zapoznaniu się z pewnymi wskazówkami, dowiedzieć się nie tylko tego, co tam jest, tak jak patrzyłem na to uprzednio, ale też jakie drzewa rosły tam wcześniej, jakie burze je nawiedziły. W lasach nowej Anglii przewrócone drzewa wskazują na burze, podczas których wiatr wiał w konkretnym kierunku: wschodnim lub południowym. Da się też ocenić, jak stare jest dane miejsce na podstawie kamieni, z których zbudowano mór. Miałem wrażenie, jakby zdjęcie zamieniło się w film. Wchodziłem do lasu i w jednej chwili widziałem historię, która przemykała mi przed oczami. To dodało kolejną warstwę do mojej miłości i zachwytu nad światem przyrody i jej bogactwem. Ta miłość trwa, a książka pokazuje, że nie ma prawie żadnego miejsca, w którym wolałbym być bardziej niż na łonie natury. Pojawiło się słowo miejsce. Czy więc choć miejsce akcji da się precyzyjnie określić, gdy chodzi o w północnym lesie? Czy to jest jakiś konkretny zakątek Nowej Anglii? The town in the book is called Oakfield, Massachusetts doesn't actually exist, which is funny because it's a name that very much could be a place in Massachusetts. Many of the towns in Massachusetts are named after particular kinds of trees and other states have oakfields, but for some reason Massachusetts doesn't have an oak field and it would be somewhere in the northwest corner of Massachusetts and i've had some fun with some students you know trying who guess where it might be based on where the characters come from and the distances to get from one place to another but basically miasto w książce nazywa się Oakfield w stanie Massachusetts ale tak naprawdę nie istnieje ta nazwa bardzo dobrze pasowałaby do miejscowości w tym stanie, bo wiele miast nazwano od gatunków drzew. W innych Stanach znajdziesz miejscowości o nazwie Oakfield. Gdyby istniało, byłoby położone gdzieś w północno-zachodnim rogu stanu. Moi studenci próbowali odgadnąć, gdzie mogłoby leżeć na podstawie tego, skąd przybyli bohaterowie i odległości między poszczególnymi miejscami. To górzysty region, nie tak wysoki jak Góry Skaliste, Sierra Nevada czy Alpy, ale zalesiony, poprzecinany kilkoma dużymi rzekami i wieloma małymi strumykami. Lasy wyglądają na dość stare i gęste, ale w rzeczywistości takie nie są. Region przeszedł kilka fal osadnictwa i zmian. W XIX wieku większość lasów została wykarczowana, aby zrobić miejsce pod hodowlę owiec. Większość drzew ma 100-150 lat. Las wydaje się bardzo ciemny. Od czasu do czasu wśród młodszych drzew, które można objąć ramionami, można natrafić na znacznie większe, starsze, bardziej poskręcane drzewa. Są nimi często klony cukrowe, z których pozyskuje się sok do produkcji cukru klonowego. Nie zostały one wycięte właśnie ze względu na możliwość produkcji syropu klonowego. Pozostałe drzewa były wycinane na opał przez kolonizatorów przybywających do tych miejsc. Spacerując po lesie znajdziesz zagajniki z bardzo starymi drzewami, z gigantycznymi gałęziami. Niektóre są połamane. W dziuplach zamieszkały zwierzęta. Inne z nich wypuszczają pędy. Żyje tu mnóstwo zwierząt, dużo jeleni. Bardzo często ludzie widują niedźwiedzie. Las ciągle się zmienia. Myślę, że podobnie jak lasy w Polsce, lasy całkowicie zmieniają swój wygląd w zależności od pór roku. Zimy są mroźne, wszystko jest całkowicie pokryte śniegiem, a latem las jest tak bujny, że przez niektóre jego części prawie nie da się przejść. To również bardzo uderzająca cecha dla osób przyzwyczajonych do południowych stanów USA lub obszarów tropikalnych, gdzie lasy nie zmieniają się zbytnio wraz z porami roku. W przeciwieństwie do nich, lasy Nowej Anglii zmieniają się nieustannie, co jest niezwykle... Fascynujące. Mam nadzieję, że to daje czytelnikom pewien obraz sytuacji. To bardzo dzikie i surowe miejsce. Na pierwszy rzut oka wydaje się dziewicze. Ale co ciekawe, kiedy podróżuje się po regionach Nowej Anglii, co jakiś czas trafia się na jakiś wyjątkowy park lub dolinę, które są nieco bardziej oddalone od reszty i nic tam nie zostało wycięte czy przekształcone przez ludzi. Jest tam pełno starych drzew. Wtedy można zobaczyć i poczuć wyjątkowość Starego Lasu i niezwykłe bogactwo tego środowiska, które jest pewnie o wiele bogatsze niż dzikie krajobrazy opisane w książce. Dla mnie, nie chcę tu urazić oczywiście żadnej z postaci, bo jest kilka prawdziwie fascynujących, ale jednak najważniejszymi bohaterami w północnym lesie są... Dom żółty, na uborczu, stale się zmieniający, będący jednocześnie schronieniem dla zbiegów z kolonii, uchodzącej z plantacji z małym dzieckiem niewolnicy, sadownika, ale jednocześnie dom, który jest mordercą, tu może do końca jednak nie zdradzę, o co chodzi, albo komu on pomaga w dokonaniu zbrodni, a drugim najważniejszym bohaterem jest, moim zdaniem, natura, która w tej książce, pewnie jak i w rzeczywistości, jest piękna, dzika, dostojna, ale i bezwzględna. So, so the house endures, nature in the book is truly what endures, but the house endures and there are houses all over New England that are 17th century houses, so quite old for us. And there's also, you know, I would say part of sort of the like culture of New England is not to tear things down in the same way that you might find in sort of newer, quote unquote newer areas of America like the west. This there's Natura w powieści jest tym co tak naprawdę trwa, ale ten dom również dobrze się trzyma. W całej Nowej Anglii jest bardzo dużo domów z 17 wieku. Dla nas są one dość stare. Częścią kultury tego regionu jest to, by nie burzyć, tak jak ma to miejsce w nowszych regionach Ameryki, na przykład na Zachodzie. Panuje pewna miłość do starego. Nasz dom jest podobny do domu z książki. Dom w książce stworzyłem specjalnie na jej potrzeby. To hybryda wielu domów, które widziałem. Mamy stare fundamenty często z kamienia i bardzo prostą, centralną konstrukcję przypominającą pudełko z oknami po obu stronach drzwi, spadzistym dachem i równoległym deskowaniem, coś w rodzaju klasycznego amerykańskiego domu z kominem. Gdy rodziny się powiększały, to zamiast burzyć i budować coś nowego, dobudowywano kolejne skrzydła. W Nowej Anglii można znaleźć typowe dla tego regionu przykłady takiej zabudowy zagrodowej. Czasem zdarzało się, że najstarsza część budynku zawalała się ze starości, a wtedy dobudowywano kolejną część z innej strony. Te domy wyglądały jak organiczne istoty, które nieustannie się rozwijają, jak rafa koralowa, która przemieszcza się po podwórku. Jedna z postaci w książce mówi, że te domy rozpełzają się po kraju i że to nie ludzie się przeprowadzają, lecz domy przenoszą się za nimi. Zamiast rozkładać stodołę i składać ją w innym miejscu, unoszono ją na podnośnikach, przywiązywano do wołów, przeciągano przez podwórze i przyłączano do innego boku domu. Patrząc na tę zabudowę, można się nieźle próbując zrozumieć, jak dokładnie połączono wszystkie kawałki układanki. Pisząc, korzystałem z książki o historii architektury w Stanach Zjednoczonych. Mam też kilka szkiców domów na różnych etapach. Potrzebowałem ich, by wyobrazić sobie, jak moi bohaterowie się po nich poruszają. the characters The characters, skoro zatem mowa o bohaterach, to bym chciał poprosić, byś powiedział, skąd się wzięli. Bo to jest y, prawdziwie niesamowita paleta, prawdziwie niesamowitych postaci, i nie przesadzam w tym stwierdzeniu, zapewniam. They came about as I wrote and I began... I began with the first chapter. So the first line with in the heat of June and these settlers running away, it, it begins with a pair of colonists who, through escape from who fall in love and escape from an early American colony and go off to live in in the woods. And they were there. And I didn't know how much of the book would be about them, but I be, and it was June, and, and in part because, Postacie pojawiły się w trakcie pisania. Pierwsze zdanie pierwszego rozdziału brzmi Przybyli na miejsce, gdy czerwiec rozkwitał. Te osoby to osadnicy, para kolonizatorów, którzy zakochują się w sobie i uciekają z amerykańskiej kolonii, by zamieszkać w lesie. Nie wiedziałem, jak duża część książki zostanie im poświęcona. Był czerwiec. Lato w tym dość niegościnnym regionie to naprawdę jedyna pora roku, kiedy można wyruszyć w drogę. Zimą byłoby trudniej. Jest też wspaniała relacja o próbie założenia wczesnej osady w Stanach Zjednoczonych, która miała miejsce w czerwcu. To był dobry moment do rozpoczęcia książki, bo dawał możliwość opisu bujności przyrody. W trakcie pracy inspirowały mnie książki o różnych okresach w historii Ameryki. Do kolejnego rozdziału wykorzystałem książkę opowiadającą o osobie, która została wzięta do niewoli podczas najazdu rdzennych Amerykanów. Akcja tego rozdziału również dzieje się latem. Zazwyczaj wykładam w Kalifornii, ale dostałem wtedy stypendium na wyjazd do Massachusetts, aby pracować nad książką. Było późne lato. To wtedy i na początku jesieni zacząłem pracować nad częścią książki, która rozgrywa się w XVIII wieku. Pojawiają się brytyjscy kolonizatorzy. W tym momencie krajobraz Nowej Anglii zaczyna się bardzo dramatycznie zmieniać. Mamy tam niezwykle piękne jesienie, podczas których nagle zmieniają się wszystkie kolory. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłeś w tym regionie, w tym okresie, ale w ciągu kilku tygodni krajobraz całkowicie się zmienia. Intensywnie zielone wzgórza zaczynają wyglądać, jakby stanęły w płomieniach. Byłem pod ogromnym wrażeniem tych barw i zacząłem wplatać je w fabułę. I thought, you know what, maybe what I'm going to try to do is I'm going to try to write this book through the seasons. And so this next chapter is going to be based mainly in the fall. The next one may be based in, say, October. And then I'll move. The next one will be based mainly in November. And so as we move through chronological time, we'll move through the calendar as well. Koło września, października pomyślałem, że może spróbuję napisać tę książkę w rytmie pół roku. Każdego miesiąca opisywałem miesiąc, który właśnie trwał. Chciałem zakończyć akcję książki w czerwcu, czyli w tym samym miesiącu, kiedy się rozpoczęła. Mam więc nie tylko prostą linię chronologiczną, ale także czas zataczający koło. Było to dla mnie nie lada wyzwaniem, ponieważ napisanie poprzedniej powieści zajęło mi 13 lat i były to bardzo męczące lata. Nie chciałem tego powtarzać. Pomyślałem, że jeśli wyzwanie, znaczę sobie cele, to uda mi się skończyć o czasie. Ale to też znacznie ułatwiło mi zbieranie materiałów, bo jeśli chciałem dowiedzieć się, jak wygląda krajobraz, wystarczyło wyjść z domu i opisać gotową scenerię. Kiedy pisałem rozdział o listopadzie, z grubsza wiedziałem o niektórych postaciach, które chciałbym wprowadzić w lutym lub w marcu. To się często zmieniało. To również sprawiło, że praca nad książką była bardzo przyjemna, bo postacie zaczęły żyć własnym życiem i czekało na mnie o wiele więcej niespodzianek. Od tamtej pory nie planuję swoich książek w taki sposób, w jaki planowałem je kiedyś. Odkryłem, że pisanie w ten sposób jest o wiele bardziej spontaniczne i przyjemne, nawet jeśli wydawało się bardziej ryzykowne, ponieważ nie wiedziałem, dokąd mnie poprowadzi. Ale wracając do Twojego pytania dotyczącego postaci, niektóre czekały na mnie, a inne pojawiły się nieoczekiwanie. Nie miałem pojęcia jak będzie wyglądał ostatni rozdział książki aż do maja tuż przed tym jak zacząłem go pisać. Myślałem, że dopiszę jeszcze jeden lub dwa rozdziały zanim zdałem sobie sprawę, że książka kończy się w miejscu, w którym chciałem, żeby się skończyła. Unexpectedly like the last Wciąż wyraźnie pamiętam jak wracałem do lasu wiosną kiedy wszystko było zielone. Od czasu do czasu pojawiają się tu duże populacje pewnego gatunku motyla które zjadają liście drzew. Nie zdarza się to co roku. Pamiętam jednak, jak wtedy spacerowałem po lesie i brzmiało to tak, jakby padał deszcz. Był marzec lub kwiecień. Pamiętam, że rozmyślałem o zakończeniu książki, słuchałem deszczu i postanowiłem go opisać. A potem zdałem sobie sprawę, że przecież nie pada. A ten dźwięk to odgłos motyla zjadającego liście, i ogromnych ilości liści opadających na ziemię. Ale w tamtym momencie myślałem, że zakończę książkę deszczowym rozdziałem. I tak było aż do kwietnia. Nie pamiętam konkretnego momentu, w którym wszystko potoczyło się inaczej, ale było już dość późno. Powiedziałbym, że prawie każdy rozdział przynosił własne niespodzianki. Bardzo ważnym rozdziałem jest ten o parze bliźniaczek, które dorastają uprawiając sad jabłkowy. Napisałem go w październiku, a więc to jesienny rozdział. Najbardziej dramatyczne wydarzenia mają miejsce właśnie jesienią. Nie chcę zdradzać fabuły, ale pod koniec tego rozdziału ma miejsce coś wstrząsającego. Nie wiedziałem, że to się wydarzy, aż do poranka, w którym usiadłem, by to napisać. Wydawało się to zaplanowane, ponieważ miałem notatki, szkice architektoniczne domów i oś czasu. Ale jeśli chodzi o bohaterów książki, to oni po prostu pojawili się i osiedlili w tym krajobrazie. Naprawdę tak to odczuwałem. Pisanie tej książki wiązało się z pewnym podekscytowaniem. To była dla mnie po prostu frajda. Nigdy do końca nie wiedziałem, co się wydarzy. Nie czułem się, jakbym kolorował kolorowankę. W niektórych poprzednich książkach tak było, ale ta a, wydawała mi się znacznie bardziej nieodkryta. Tak mówi Daniel Mason, autor w północnym lesie. Gość tego wydania wszystkich książek świata. Ja, jak zawsze, mam dla Państwa egzemplarze książki, wokół której rozmawiamy. Gdyby więc ktoś był zainteresowany, kogoś to, o czym rozmawiamy, pociągało, gdyby ktoś chciał otrzymać tę powieść, jej polskie wydanie, to można do mnie pisać książki małpa Radio.pl. Można mnie nawet jakoś przekonać. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. To bardzo ważne, bo inaczej nie będziemy wiedzieli, gdzie dokładnie wysłać. Wśród postaci, które pojawiają się na kartach w północnym lesie, z pewnością na szczególną uwagę zasługuje człowiek, który jak się okaże całe swe życie odda jabłkom. Jego determinacja budzi podziw. Pięknie też piszesz o jego córkach. To zresztą moment, w którym pojawia się to, co nazywane jest z angielskiego «twistem». Wspaniałe są końcowe sceny powieści. Długo mógłbym wymieniać tych, których stworzyłeś na potrzeby tej książki. Więc może zapytam. Masz ulubionych bohaterów? So there's some two of my favorite characters in the book and they, they last the whole book. And maybe I'm not giving away too much about the book at this point to say that some of these characters last throughout the book because they remain in the afterlife. They haunt the pages of the story and and the book is in some ways becomes a ghost story. Są dwie moje ulubione postacie, które przebijają się przez całą książkę. Dzieje się tak, ponieważ żyją w zaświatach i nawiedzają strony opowieści, a książka staje się poniekąd opowieścią o duchach. To jedne z pierwszych duchów, które spotykamy. Książka jest przynajmniej w sensie metaforycznym opowieścią o duchach, ponieważ pisze historię o pamięci i o tym, jak przeszłość trwa w teraźniejszości. Decyzja by Wprowadzić, ożywić czy niejako wskrzesić zapadła w ciągu jednego poranka. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale jedna z tych postaci nie żyje, a ta druga nie traktuje jej tak, jakby nie żyła. Pomyślałem, że to trochę dziwne, a potem pomyślałem, że może ona wcale nie umarła. Wtedy nagle otworzyła się ta nowa możliwość, w której obie te postacie mogłyby być obecne. To nie znaczy, że nie wróciłem i nie zmieniłem pewnych rzeczy, ale ciekawe w pisaniu jest to, że bardzo często łamiemy sobie nad czymś głowę, a potem rozwiązanie nasuwa się samo i wydaje się czymś tak prostym, że trudno zrozumieć, dlaczego nie miało się go od samego początku. Z perspektywy czasu wydaje mi się zabawne, dlaczego na początku nie myślałem, że w książce pojawi się ten element nadprzyrodzony. Ale tak się nie stało. Pojawił się on jako sposób na poruszenie motywu pamięci i zabawę z tekstem. Nigdy wcześniej nie pisałem opowieści o duchach. Dobrze się bawiłem, zastanawiając nad wyzwaniami związanymi z pisaniem opowieści o duchach. Na przykład, co robią duchy, jakich zasad muszą przestrzegać. Było wiele rzeczy, o których wcześniej nie myślałem. Te postacie pojawiły się, ale nie wiedziałem dokładnie, co się z nimi stanie. Jeśli chodzi o inne postacie w książce, nawet jeśli nie wyobrażałem sobie ich tak dokładnie, jak je przedstawiłem, to są one typami ludzi, którzy mnie interesowali. Zawsze fascynowała mnie historia seansów spirytystycznych w Ameryce. W XIX wieku był taki okres, kiedy Amerykanie bardzo chcieli nawiązywać kontakty z umarłymi. W całych Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Nowej Anglii, ludzie chodzili na seanse spirytystyczne i siedzieli w zaciemnionych pomieszczeniach, gdzie wraz z jasnowidzącą próbowali porozmawiać z duchami. Ma to ciekawy związek z historią Stanów Zjednoczonych, ponieważ działo się to tuż po wojnie secesyjnej, podczas której tak wielu ludzi straciło bliskich. Ale wiąże się to również z historią amerykańskiej psychologii, ponieważ pojawia się pytanie, czy umysł może trwać po śmierci ciała. Od dawna mnie to fascynuje. Dlatego bardzo chciałem, aby w książce pojawiła się jasnowidząca. Wyobrażałem sobie, że ta postać będzie szła drogą. Znałem jej pochodzenie, więc wiedziałem, z którego kierunku przyjdzie. Jest jeszcze kilka innych takich postaci, ale one pojawiły się bardziej nieoczekiwanie. But also it connects with the history of American psychology in this very interesting way because you know there's this is question can the mind live on after the body and I've been fascinated by this for a long time and so I really wanted to have a clairvoyant in the book and so this was a character that I imagined was coming down the road and I kind of had a sense of where she was going to come because of where she. Would come historically. So there's some other ones like that, but others kind of came out of the wood, so to speak, unexpectedly. And I think for me, this book was very different from my previous books because my previous books, for the most part, were historical novels set during a particular period of history. I, I researched them very carefully. I tried not to deviate from that history. There certainly was no supernatural, but. Myślę, że ta książka bardzo różni się od poprzednich, ponieważ były one powieściami historycznymi, osadzonymi w konkretnym okresie historii. Prowadziłem bardzo dokładne badania na ich potrzeby. Starałem się nie odbiegać od faktów historycznych. Z pewnością nie było w nich elementów nadprzyrodzonych. Swoboda, by zrobić coś innego, była bardzo ekscytująca. Przed książką W Północnym Lesie opublikowałem zbiór opowiadań pod angielskim tytułem A Registry of My Passage Upon the Earth, który właśnie został przetłumaczony na język polski. Prowadziłem miłą korespondencję z polską tłumaczką tej książki. W zbiorze w Północnym Lesie wykorzystuje język angielski z różnych okresów historii i miejsc. To różne rodzaje głosów. Jest to bardzo charakterystyczna cecha języka angielskiego, więc stanowi pewnego rodzaju wyzwanie dla tłumaczy, którzy muszą znaleźć dobre odpowiedniki. Dopiero co przetłumaczony na polski zbiór zawiera na przykład opowiadanie o boksie z XIX wieku i używa fachowego języka bokserskiego, a tłumaczka musiała znaleźć odpowiednik w starym polskim języku bokserskim. Jako osoba, która cały czas myśli o słowach i jest zafascynowana językiem, uwielbiam tego rodzaju rozmowy z tłumaczkami i tłumaczami, w których zastanawiamy się nad najwłaściwszym słowem. Zbiór, który jeszcze nie ukazał się po polsku, zawierał różne głosy i było to dla mnie bardzo wyzwanie że mogłem pobawić się językiem, poeksperymentować, spróbować odrobinę science fiction czy fantastyki. Pojawiło się tam dużo radości z pisania. Mogłem uwolnić się od ograniczeń ściśle historycznych i realizmu oraz przenieść się w bardziej swobodną przestrzeń, czy to w języku, czy w samej fabule. Po książce W północnym lesie napisałem książkę zatytułowaną Country People, która ukaże się w Ameryce w lipcu, jest o wiele bardziej podobna do późniejszych rozdziałów w Północnym Lesie. Ma być bardziej humorystyczna. W tradycyjnej narracji pojawiają się pewne załamania, ale myślę, że to było coś, co przyszło mi do głowy i czego nauczyłem się podczas pisania w Północnym Lesie. Wcześniej bym się czegoś takiego nie podjął, Ciekawa jest to, że każda książka jest małą lekcją pisania. There's some breakdown in traditional storytelling line, but I think that was something that came to me that I learned I love to do while writing Northwoods. It's not what I would have imagined that I would have done before that. So, it's interesting how each book is kind of serves as like a little bit of an education in itself with writing. Jest jeszcze w twojej książce ktoś, kto przywiązuje do siebie czytelnika. To Robert, który pojawia się w więcej niż jednym miejscu opowieści. Człowiek chory psychicznie, ale czy aby do końca na pewno? Człowiek, na którego głos e, nikt nie zwraca uwagi. Człowiek, który zdaje się widzieć więcej. Zastanawiałem się, na ile ta postać związana jest z twoimi doświadczeniami w pracy lekarskiej. Yeah, great great question. In some ways, this character, his name is Robert. We, we meet him at different stages in the book. We meet him when he's a young man and beginning to suffer from his early illness. We then meet him later on from the perspective of his mother, to świetne pytanie. Roberta spotykamy na początku, a potem na różnych etapach książki, gdy jest młodym mężczyzną i zaczyna cierpieć z powodu swojej choroby. Następnie poznajemy go z perspektywy jego matki, a potem dowiadujemy się o nim jeszcze więcej już po jego śmierci, z rozdziału pisanego z punktu widzenia jego siostry. Robert zajmuje sporo miejsca w książce, ale zawsze jest opisywany z punktu widzenia innych. Bardzo mnie interesował z wielu powodów. Po pierwsze mam wykształcenie medyczne, jestem psychiatrą i nadal przyjmuję pacjentów. Prowadzę kurs z historii psychiatrii oraz kurs dotyczący opisów psychozy w literaturze na przestrzeni czasu. W związku z tym wiele z moich lektur, zarówno beletrystyka, jak i literatura faktu, to książki, które poruszają temat doświadczenia psychozy. Dużo o tym myślę i początkowo nie chciałem używać tego w powieści. Częściowo dlatego, że Zimowy Żołnierz w swojej pierwotnej wersji faktycznie zawierał postać psychotyczną. Jednym z powodów, dla których pisanie tej książki zajęło mi tak dużo czasu, jest to, że musiałem usunąć tę postać, ponieważ zbyt trudno było mi o niej pisać. Pomyślałem, że powinienem był zachować ostrożność w przypadku tej książki i nie wprowadzać takiej postaci, ale ten rodzaj umysłu był dla mnie niezwykle interesujący. Zauważyłem, że jego doświadczenia są bardzo żywe i zupełnie inne. Każdy pisarz próbuje wykorzystać literaturę do zrozumienia innego doświadczenia. Ale on również stwarza pewien niepokojący rodzaj pytania: jak rozumieć słyszenie głosów? Co jeśli inne postacie słyszą głosy, bo mają jakieś zdolności nadprzyrodzone? W ten sposób powstało pewnego rodzaju napięcie. Z jednej strony jest bardzo chory, z drugiej jednak ma połączenie ze światem nadprzyrodzonym, którego nie mają inne postacie w książce. Stwierdziłem, że chce to wykorzystać. A taka wiedza wyniesiona z praktyki, świadomość, że wiesz, jak zachowują się, co mogą odczuwać, jak ogromnej uwagi i empatii potrzebują osoby chowujące psychiczne. Taka wiedza pomagała, czy raczej przeszkadzała ci w pisaniu fragmentów w północnym lesie? Myślę, że pomaga i struggle with Więc z lot. bardzo think Myślę, że from a z bardzo perspective. perspektywy, to write about psychosis because it's something in certain mental illness because it's something that I deal with day to day in my work. And so the kind of pattern, the kind of language, the kind of history, the sort of symptoms a person might have Myślę, że to zarówno pomaga, jak i szkodzi. Różnie z tym bywa. Pomaga w pisaniu o stanach psychotycznych i niektórych chorobach psychicznych. Jest mi łatwiej, ponieważ mam z tym do czynienia na co dzień w mojej pracy. Dlatego schematy, język, historia choroby i objawy udanej osoby są mi bardzo dobrze znane. Nie muszę ich szukać w piśmiennictwie w taki sam sposób, w jaki musiałbym sprawdzić, jak przeprowadza się operację serca, gdybym pisał książkę o chirurgu. Jednocześnie uważam, że istnieje realne niebezpieczeństwo związane z przenoszeniem perspektywy lekarza do powieści, ponieważ jako psychiatra moim celem jest próba zrozumienia kogoś i rozszyfrowania pewnej tajemnicy, aby pomóc pacjentom zrozumieć niepokojący aspekt ich życia. Wymaga to wysiłku związanego z dekodowaniem i demistyfikacją. To niebezpieczny instynkt w literaturze pięknej, ponieważ dla mnie najciekawsze postacie to te, które zachowują pewną dozę ludzkiej tajemniczości. Nadmierne wyjaśnienia lub interpretacje pozbawiają tej tajemniczości. Zawsze więc toczę pewną walkę, bo nie chcę za wiele wyjaśniać. Często zdarza mi się pisać całe akapity, zagłębiać się w przeszłość osoby, próbując wyjaśnić jej motywy i historię rodzinną, tak jakby poddając ją psychoanalizie. A potem to usuwam, bo chcę, żeby pozostała trudniejsza do uchwycenia. Wygląda na to, gdy się teraz ciebie słucha, ale też gdy się uważnie przeczyta twoją powieść, że nie bałeś się eksperymentów, tego wprowadzenia nowych, weźmy to w cudzysłów lub nie, Głosów, że to było przekroczenie granicy, ale kontrolowane na Twoich warunkach. So, like my short story collection, a registry of my passage upon the earth, which uses these different voices, I've always been drawn to sort of non-traditional literary voices, and often like non-fictional voices. So, to use an example from that collection, descriptions of a boxing event, um, or to use examples from Northwoods. Mój zbiór opowiadań, A Registry of My Passage Upon the Earth, wykorzystuje te różne głosy. Zawsze pociągały mnie nietradycyjne głosy literackie i literatura faktu. Przykładem z tego zbioru jest opis wydarzenia bokserskiego. W książce w Północnym Lesie jest to specyficzny język osoby, która została wzięta do niewoli przez rdzennych Amerykanów podczas najazdu. Robi zapiski na marginesach Biblii, bo nie ma nic innego, na czym mogłaby pisać. Ten rozdział można postrzegać w kontekście całej historii tego rodzaju narracji. W historii Ameryki wiele osób zostało wziętych do niewoli podczas najazdów i wiele z nich opisało swoje doświadczenia. Często były niewykształcone, niepiśmienne i znajdowały się W sytuacji przymusu. Pisały coś w rodzaju strumienia świadomości, przepełnionego siłą. Czytając je, sam chciałem spróbować czegoś takiego. Mam przyjaciela, który jest muzykiem, a jego ulubionym zajęciem jest granie na instrumentach, na których nigdy wcześniej nie grał. Sprawdzenie, czy potrafi. Uwielbiam robić coś podobnego. Wiele rozdziałów w Północnym Lesie ma taką strukturę. To różne głosy z literatury amerykańskiej i historii Ameryki, pokazujące jak zmienił się nasz język. Widać te momenty, w których bawię się językiem. Powiedziałbym też, że motyw, który zaczął się wyłaniać w książce, to po prostu warstwowość historii naturalnej tego regionu. Tak jak dodawanie kolejnych skrzydeł do domów i ciągła wymiana osadników. Angielski i każde słowo, którego używam, ma swoją historię. Język, którym dziś mówimy, jest w rzeczywistości zbudowany z tego rodzaju warstw. Jego rdzeniem jest język, którym mówiono 300 lat temu. Ta książka próbuje uchwycić ten język, którego struktura przypomina coś na kształt warstw geologicznych. Jeden dom, ponad, ponad 300 lat akcji. Różni bohaterowie, różne okresy w dziejach Ameryki Północnej, powstanie USA, wojny, niewolnictwo, a także współczesność i przyszłość. W zasadzie z lektury w Północnym lesie twojej powieści bardzo wiele o historii twojego kraju można się dowiedzieć. Yeah, like a kind of primary in American history. Tak, jakby to był podręcznik do historii Ameryki. Czasami czułem, że próba uchwycenia wszystkiego w jednym miejscu jest dla mnie pewnym obciążeniem. Musiałem przypominać sobie, że nie wszystko musi się tam znaleźć. To tylko jeden mały wycinek. William Faulkner pisze o regionie w Mississippi, który stanowi tło wszystkich jego powieści jako o znaczku pocztowym Ziemi. Ja też dostrzegłem, że opisywane przeze mnie miejsca to fragment Stanów Zjednoczonych wielkości znaczka pocztowego, który pod wieloma względami jest odizolowany od reszty kraju, a jednocześnie wokół niego dzieje się historia, która odciska na nim piętno. And we see that history kind of coming in and washing over the place. Będziemy wiercić ile się da, mówił w swoim pierwszym przemówieniu na otwarcie drugiej kadencji obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Oni i jego otoczenie raczej nie mają do natury stosunku takiego jak ty, czy twoi bohaterowie, czy zapewne zdecydowana większość twoich czytelników. Ja. Yeah. No who Tak jak mówisz, to bardzo bolesny czas dla wszystkich, którzy kochają drzewa i dziką przyrodę. I nie tylko dla nich, bo każdy potrzebuje dzikiej przyrody. Nawet jeśli o tym nie wie. Myślę, że wielu czytelników, którzy sięgnęli po tę książkę, to ludzie, którzy są podobnie zaniepokojeni i przerażeni. Albo ludzie, którzy stracili krajobrazy, w których dorastali. Myślę, że najbardziej bolesna jest lektura tej książki dla osób, które opowiadają mi o miejscach, gdzie ich dziadkowie polowali. Ojcowie sadzili drzewa, a oni dorastali, bawiąc się na polach. A teraz to wszystko zostało wycięte i zamienione w centra handlowe lub autostrady. Słyszę to częściej niż bym chciał. Cieszę się, że ludzie czytają tę książkę i dzięki niej patrzą na swoje lasy w inny sposób. Mam skrytą nadzieję, że jeśli ktoś przeczyta tę książkę i zacznie postrzegać las jako bogatsze miejsce, to jest większe prawdopodobieństwo, że go pokocha i będzie go chronić. Jednocześnie jest to książka, która uznaje, że krajobrazy się zmieniają i to daje mi pewną pociechę. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Nowej Anglii, wszystko wyglądało bardzo dziewiczo, a potem zacząłem dowiadywać się od przyjaciół, że były plagi chrząszczy, które zabiły wiele drzew. To bardzo smutna, jednocześnie jest pewna pociecha w nadziei, że natura jakoś sobie poradzi i się odrodzi. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że czytelnicy tej książki będą mieli głębsze lub nowe zrozumienie tego, jak bardzo kochają lasy, a świadomość, że ktoś inne kochalasy, tak samo jak oni, będzie dla nich pomocna. But you know, I think for the most part, you know, my hope that is that when people read it, they they have a sort of more profound appreciation or renewed or sense that maybe they love the woods and it helps to know that someone else loves the woods as much as they do. I na koniec. Po lekturze w Północnym Lesie pomyślałem, żyjemy w czasach sztucznej inteligencji. Mówi się, że może zacząć pisać książki. Pewnie już pisze, nie jedną. Ale tak zwariowaną, niesamowitą powieść był w stanie napisać wyłącznie żywy człowiek. Akurat w, w tym przypadku noszący nazwisko Mason. No, it's a wonderful compliment. It's funny, we haven't touched on this topic, but of course since I've written the book... To wspaniały komplement, to ciekawe. Nie poruszyliśmy jeszcze tego tematu, ale oczywiście odkąd napisałem tę książkę, pojawiło się wiele radykalnych nowych rozdziałów w naszej historii, a jeden z nich dotyczy sposobów, w jaki myślimy i piszemy i jest nim oczywiście pojawienie się komputerów, które próbują wykonywać te prace za nas. Myślę, że zarówno ja, jak i wielu innych pisarzy zadaję sobie to pytanie, w którym momencie maszyna będzie w stanie robić to, co my. To skłoniło mnie do refleksji, że chcę pisać książki, których maszyna nie jest w stanie napisać. Tym, co maszyny potrafią robić dobrze, jest streszczanie. Jest więc w tym pytaniu coś wyjątkowego, ponieważ uważam, że najmilszą rzeczą, jaką można powiedzieć o książce, jest to, że jest bardzo ludzka. A to wydaje się czymś bardzo cennym i bardzo rzadkim. Tak mówi Daniel Mason, amerykański pisarz, biolog i psychiatra, autor zupełnie niesamowitej powieści w północnym lesie, Przypomnę, że na polski przełożył ją Maciej Studencki i dodam, że polskim głosem Daniela był Adam Sobieraj, a wsparcia w przekładzie rozmowy udzielił mi jak zwykle Wojciech Capała, za co dziękuję. Mam dla Państwa egzemplarze, kilka mam, mogę oddać w dobre ręce, ale proszę do mnie napisać książki małpa Radio.pl, proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym, a może też proszę mnie jakoś przekonać. Krzysztof Sagan i Michał Nogaś, do usłyszenia. Wszystkie książki świata. A za tydzień, och, za tydzień to będzie w naszej audycji bardzo późna debiutantka. Pojawi się 84-letnia Jane Campbell, autorka świetnego zbioru opowiadań Czesanie kota, opowieści o pragnieniach starszych kobiet, pragnieniach także tych fizycznych. A na zakończenie piękna piosenka z filmu Ghost Story, która od razu skojarzyła mi się z opowieścią o domu w Nowej Anglii. To zespół Dark Room. Bardzo dziękujemy za dziś. Dobranoc. Aha, za chwilę nowe w serwisie bardzo ciekawe wiadomości z Budapesztu. I'm <laughs>